Nie żaden schemat, bo no mówię, że krzycze, dał do temat. Szonus tu nie trzeba, by oddać, co się dzieje. Politycy, to górny, na tydzień złodzieje. Całkiem już głupiałem, podanym paraloję. Telewizor włączyć, po prostu się boję. Powiedział, że w tym kraju normalność takować, którego premier mówi, że będzie czarować. Gospodarkę na nogi, podpisz mu się głoda. w ławach Sejmowy obyślam konstrukcję łagunki mój dłoś ma znaczanie więc idź na wybory ja im nie podpiszę przepustki do obory Poglądy, dlatego w parlamencie wciąż te same mordy A ci najwięksi specjaliści od szania fermentu Duży się dostają do europarlamentu Pratków okazja, na wszystko być nalane Stalkom jest lepiety, euro wypłacane Gdy na to patrzę, cholera mnie bierze Aż przeciera w oczy, bo ma nie bierze Jak się utrzymać, co ksąd, za rozwiązania Jego szersza piłką, bo boisz I ćwiczy taktykę, Atakować, aby kaczona w urzędu wykopać Zależy mu na tym, dlatego się przyłoży na obserwować na euro wdroży z ówczesnego rządu, które osiągnęli Nie było zamieszek, wyznacznie zasknęli dużego nam robili rozgłosu medialnego zaleźli wwestora, ale niewidzialnego W tym kraju jak w bajceż się po prostu czuje niewidzialni ludzie i premier to czaruje Obo za co za stanowiskami Człowieka, kosza z który z o sąkaczą piastowa I obszasono czasu może cząstka wodowała Kaden Ci wrekwina do niego brak, musi wrócić na punkt, Cierpliwie czekają, konsekwencji żadnych nie muszą poruszyć Zawsze to się przyjdzie o koalicję prosi Wszystko w po mózgu zagrożeniem totalnym Jest polityka w sensie globalnym Kiedy potężne światowe potarstwa Pływają na losy innego państwa Za jego plecami słyną swoją wizję Rozymią problemy podejmują decyzję Że dają karty właśnie dlatego, że ich są pieniądze Światowego. Nie mogą się mylić i muszą mieć rację Trzymając na za morbę największe cożą to gospodarką na całej ziemi Czo nowych polityków trzymają w kieszeni Bo ich interesy mają reprezentować Zamiast owe władze będą ich spoczerować A partie tych początk by wygrać wybory musiały Zaczął kredyty, społeczeństwo z, z władą, Tak dobrze się bawiło, przeprawie systemu nieraz pierdoliło Teraz państwo okazał, trzeba banki ratować Trzymane kredyty, jak to funkcjonować? Zrobił się problem, bo wszystko szwajkuje Nikt cudaje nie sprzedaje, nikt nic nie kupuje Myślą i radzą, nad tym złopotem Trzeba pieniądze odzyskać z powrotem uruchamiam nowe źródła do wsiadu Wygospodarkę po ktoś do przodu Ruszy w